Dzień Kukurydzy firmy Syngenta w Palanowicach. naszym rozmówcą jest pan Jerzy Grzesiek, który był uprzejmy oprowadzać po stanowiskach kukurydzianych. Jak pan ocenia dzisiejszy dzień i te odmiany, które miał pan okazję zaprezentować? Dzień oceniam bardzo dobrze i uważam za udany, dlatego że Pola odwiedziło ponad 100 rolników. Była to niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć w warunkach produkcyjnych 14 odmian mieszańcowych kukurydzy Syngenta, z różnych grup wczesności, bo były prezentowane zarówno odmiany z grupy wczesnej, jak i średnio wczesnej oraz średnio późnej. Jak również o różnych kierunkach użytkowania, czyli wierzę, że po dzisiejszym spotkaniu rolnicy, którzy tu byli, mogli sobie wyrobić zdanie, która z tych odmian prezentowanych tu dzisiaj może być przydatna do uprawy w warunkach ich gospodarstwa. Które odmiany na żarno, które na kiszonkę? Z, odmian, z tych 14 odmian, które prezentowaliśmy, dzisiaj warto wspomnieć o odmianach, które są już szeroko w uprawie. Tak jak SY Talisman, odmiana, która trzy lata z rzędu w doświadczeniach oficjalnych uzyskała najlepsze wyniki planowania w swojej grupie wczesnej. Poza tym jest to odmiana, która w tym roku według niezależnych danych rynkowych jest odmianą numer jeden w uprawie w Polsce, także również te wyniki, które uzyskała w doświadczeniach, zostały zauważone, docenione i potwierdzone przez szeroką praktykę rolniczą. Jest to odmiana ziarnowa z możliwością uprawy na kiszonkę, ale też były prezentowane takie odmiany jak SY Cardona, odmiana, która głównie... Zalecana do uprawy na kiszonkę z możliwością zbioru na ziarno, jeżeli w trakcie zdecydujemy, że jednak e, być może chcemy zebrać odmianę na ziarno. I inna z odmian ziarnowych SY Pandora, z którą warto tu wspomnieć, e, plony zbliżone do odmiany SY Talisman. Przy czym odmiana ta wykazuje też dużą przydatność do produkcji spirytusu, dlatego że zawiera ponad 37% skrobli szklistej. Z nowości prezentowaliśmy m.in. takie odmiany, jak zarejestrowaną w tym roku odmianę SY Glorius, odmiana do uprawy na ziarno. Z odmian o typie użytkowania głównym kiszonkowym prezentowaliśmy odmianę SY Colosseum o bardzo wysokich plonach zielonej, suchej masy i odmiana będzie na pewno szeroko uprawiana i spotka się z dużym zainteresowaniem producentów bydła, gdzie głównym surowcem żywieniowym jest kiszonka. Warto też zauważyć, że prezentowaliśmy kilka y, nowości odmianowych o ziarnie, o ziarnie typu Dent i tutaj warto wspomnieć takie odmiany jak SY Marimba o pięknej beczółkowatej kolbie, dalej odmiany SY Fregat y, odmiana z grupy średnio późnych o V260, o również pięknej Kolbie, o bardzo wysokich plonach. Mamy ją w tym roku szeroko w doświadczeniach ścisłych, ale też produkcyjnych w różnych gospodarstwach na terenie Polski i wygląda na to, że odmiana ta potwierdzi swoje wysokie plonowanie, zwłaszcza, że jest to odmiana z grupy odmian o bardzo dobrej gospodarce wodą, przez co lepiej znosi niedobory wody, a w warunkach polskich z tym ostatnio mamy coraz częściej do czynienia. No i odmiana w tych warunkach bardzo dobrze sobie radzi. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć jedną nowość z tej grupy. Średnio późnych OV 280 SY Scorpius, która szczególnie wysokie wyniki uzyskuje w Polsce Południowo-Wschodniej, jest to taki nieoficjalny rekordzista plonowania w doświadczeniach coboru. W ubiegłym roku 19,2 tony sektara w Skołoszowie w Polsce Południowo-Wschodniej. Rewelacyjny wynik przy 14% wilgotności, oczywiście. Na pewno znajdzie wielu, wielu plantatorów w Polsce południowo-wschodniej. Na każdym stanowisku, na którym była tabliczka danej odmiany, były odkryte kolby i ziarno wskazywało na to, że to jest odmiana typu dent. I rzucił Pan w międzyczasie takie hasło Syngenta idzie w denta". Trudno było zauważyć kolby o ziarnie typu flint. Czy może Pan rozwinąć to hasło? Mogę to rozwinąć w ten sposób, że yy, mamy wiele odmian w typie ziarna flint. A tu dzisiaj w Polanowicach można było zobaczyć, że mamy wiele bardzo ciekawych nowości do zaproponowania rolnikom w tym segmencie ziarna Dent. To między innymi ta wspomniana SY Marimba, SY Fregat i wreszcie SY Scorpius. To są nowości, które rzeczywiście są bardzo ciekawe dla tych rolników, którzy są zainteresowani tym typem ziarna dent. Żniwa kukurydziane właściwie już na ukończeniu, ale przed nami no, kolejny nowy sezon. Co firma Syngenta proponuje rolnikom zarówno w odmianach kiszonkowych, jak i ziarnowych na nowy sezon 2020? Oczywiście nie sposób powiedzieć o wszystkich odmianach, ale... Jeśli chodzi o sezon 2020, to na pewno SY Talisman będzie takim naszym sztandarowym produktem. Zresztą numer jeden, odmiana na rynku absolutnie zobowiązuje, żeby ją dalej rozwijać, a wszystko wygląda na to, że te bardzo dobre wyniki w tym roku potwierdzi. Dalej w tym segmencie ziarnowym SY Pandoras pozostaje niezmiennie naszą odmianą ogólną w segmencie odmian kiszonkowych S.Y. Cardona, no i oczywiście będziemy wchodzić szerzej z tymi nowościami o ziarnie typu Dent, a zwłaszcza S.Y. Fregat, dalej S.Y. Marimba i wreszcie S.Y. Scorpus. Te sześć odmian na pewno najbardziej będzie o nich głośno w tym zbliżającym się sezonie. Na dzisiaj wiem o tym, że był Dzień Pola Kukurydzy w Budziszowie i teraz w Polanowicach. Czy macie Państwo jeszcze w planie, jak w programie, jakiś kolejny dzień kukurydzy w tym roku, w tym sezonie? W tym sezonie nie planujemy więcej imprez. Wprawdzie jeszcze w niedzielę uczestniczymy w imprezie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, imprezie dedykowanej odmianą kukurydzy, to jest tutaj w stacji doświadczalnej oceny odmian chrząstowych, koło Nakła i to w zasadzie będzie zamknięcie naszych aktywności polowych, spotkań z odmianami kukurydzy. Jakie odmiany będą prezentowane w sząstowie? W sząstowie będziemy głównie prezentować nasze odmiany ogólne, czyli SY Talisman, SY Pandoras, SY Cardona.